jest w życiu mam najpiękniejszym snem Nie toną w świata śmieciach, w nieistotnych rzeczach przyswajając wartości, w którym sumienie sumie zaprzecza bo jej oni giną od miecza, a mi jeden sens przyświeca w nicości, choć odrobina szczęścia raźniwy dwoje dźwiga ten pojęt przygód plecach to z serca, mego serca, rzetelnego speca ty i ja, my jedność, miłość, żar jak spieca. pieca związek co po mnie nie wznieca i niezłomna to forteca wszystko ust nie przeminie, wszystko co życie poleca wszystko spełnia jak świeca, ona przetrwa po spokój, harmonia, ład, trzy imiona i dane Pada jestem na jak drament, tu nie płaci lama. Pamiętam jak kropla po kropli przelewałem atrament. Zapom zielałem, gdy szukałem do niej wrót. Pozornie rzecz prosta jak drut, nie jeden skrót do nich wiódł. Zewnątrz uśmiechy jak miód, wewnątrz serca jak lód. Umilałem wątłaczkę, dodając ból i trój. Czy to cud, czy szczęścia łód? Że odnalazłem wśród tylu krętych i ślepych tę właściwą dróg Wiem, że czuwą nad tym to tą wskazał mi klucz. Wiem, że chcieć to znaczy móc. Wiem, że wiara czy cuda. Wierzę sercu memu twemu, wierzę i wiem, że się uda. To głos serca mego serca czy tak, tak jak ono zagra Kierowany rytmem nie chce mi nic zabrać Nie chce wykorzystać, skłamać przeciwnie chce mi dawać Pragnie cieszyć się wraz ze mną świat w świetle prawdy stawiać Piękne, sęknie Dzisiaj jest piękne Sęknie w sowach w codziennych czynach Kochaj i rób co chcesz to myślą myślą Augustyna Każde miejsce na ziemi To szczęśliwa kraina Ta maksyma Równoważna Przesłaniu z góry syna I również sztuka dostać szansę Sztuką jest se utrzymać Starczy chwila i pomyślność daje dyla Nie pozwolę na to Bo to zbyt drogi mi brylant Ty skarbie jesteś dla mnie Już na zawsze prima Ponad wszystko pod, jak suterena stoją za w chwilach smutku i radości w chwilach razem po życia kolejna, po losu drabinach wiem tylko ty jedyna, kiedy się zatrzymam, staniesz ze mną, a gdy ruszę kroku mi dotrzymasz, przy tobie znajduję sens na mniejszych drobinach bo rozszerzasz mój horyzont jak źrenica tropina odwrotnie do niej wzrost czy czym przyczyna, czarujesz jak sablina uzależniasz jak heroina, amfetamina kokaina, nikotyna, razem wzięte Cieszysz jak dobra nowina, z tobą każdy dzień jest święty, nie znasz co warutyna bis, życie jest piękne, czasem zbyt ewidentnie, by mogło być prawdziwe lecz nie znikasz, wręcz przeciwnie, dajesz znak, że jesteś przy mnie I nie czekam na telefon, to nie sen, czekam na sygnał trzy dzwonki domofonu, I wtedy w duszy migra gdy znów stajesz w moim progu, w głowie coś w rodzaju świdra tu się z ogniem igra, gorąco ów usta teraz, nie niosą słów tylko i choć mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus by znaleźć wspólny język, czasem warto się przemóc warto się przemóc to głos serca mego serca, że tak jak ono zagra Kierowany rytmem, nie chce mi nic zabrać Nie chcę wykorzystać skłama, przeciw przeciwnie chce mi dawać Jak cieszyć się wraz ze mną Świat w prawdy stawiać To serca mego serca tak jak ono zagra To głos serca mego serca tak jak ono zagra Kierowany rytmem nie chce mi nic zabrać Nie chcę wykorzystać skłama, przeciw przeciwnie chce mi dawać Jak cieszyć się wraz ze mną Świat w świetle prawdy stawiać Zależy, jakie to jest, jakie że jest, jakie to jest, jakie że jest, jakie to że